Rozdział ósmy Sędziowie należący do bandy Gadiantona podburzają lud przeciwko Nefiemu. Abraham, Mojżesz, Zenos, Zenok, Ezjas, Zajasz, Jeremiasz, Lechi i Nefi świadczyli o Chrystusie. Pod natchnieniem Nefi oznajmia, że ich naczelny sędzia został zamordowany. Gdy Nefi to powiedział... Wielu sędziów i należących do tajemnej bandy Gadiantona rozgniewało się na niego i podburzało lud przeciwko niemu wołając Dlaczego go nie chwytacie, aby został skazany za swą zbrodnię? Jak możecie na niego patrzeć i słuchać, gdy urąga temu ludowi i naszemu prawu? Albowiem Nefi mówił im, że ich prawo przestało być sprawiedliwe i powiedział wiele rzeczy, które nie zostały zapisane jednak nie powiedział niczego, co byłoby wbrew przykazaniom Boga. I sędziowie ci rozgniewali się na niego, gdyż otwarcie mówił im o ich tajemnych spiskach ciemności. I nie mieli odwagi sami go pojmać, bojąc się, że lud przeciwstawi się im. Dlatego wołali do ludzi, dlaczego pozwalacie, aby ten człowiek nas znieważał. Oto potępia cały naród, mówiąc, że zasługuje na zagładę i że nasze wielkie miasta zostaną nam odebrane, a sami nie znajdziemy w nich przytułku. A wiemy, że to niemożliwe, gdyż jesteśmy silni, a nasze miasta potężne i nasi wrogowie nie mogą zdobyć tak nad nami przewagi. Tak podburzali ich przeciw Nefiemu, aż spowodowali spór, gdyż niektórzy wołali, zostawcie go w spokoju, to dobry człowiek. I co mówi, na pewno nastąpi, jeśli się nie nawrócimy. I spadną na nas wszystkie wyroki, o których nam świadczył, gdyż wiemy, że ma rację, wytykając nam niegodziwość i liczne wykroczenia. I wiadome są mu wszystkie wyroki, które na nas spadną, tak samo jak wiadome są mu nasze wykroczenia. I jeśli nie byłby prorokiem, nie mógłby dawać o tym świadectwa. I stało się, że ci, którzy chcieli zgładzić Nefiego, bali się go pojmać. I gdy Nefi zobaczył, że zdobył poparcie u niektórych, a ci, którzy byli przeciwko niemu, stracili odwagę, by go pojmać, zaczął znowu przemawiać. I uważając, że powinien im więcej powiedzieć, zwrócił się do nich. Moi bracia, Czyż nie czytaliście, że Bóg dał moc Mojżeszowi, by uderzył w wody Morza Czerwonego i rozdzieliły się, aby Izraelici, nasi ojcowie, przeszli suchą stopą, a pochłonęły armię Egipcjan? Jeśli Bóg dał temu człowiekowi taką moc, dlaczego spieracie się i mówicie, że nie mógł wyjawić mi wyroków, które na was spadną, jeśli się nie nawrócicie? Ale zaprzeczacie nie tylko moim słowom lecz także wszystkiemu, co powiedzieli nasi ojcowie i Mojżesz, któremu dano tak wielką moc. Oto zaprzeczacie temu, co powiedział o przyjściu Mesjasza. Czyż nie świadczył o przyjściu na świat Syna Bożego? Oto tak jak Mosjasz podniósł miedzianego węża na pustyni, tak samo zostanie podniesiony Syn Boży, który przyjdzie na świat. Ktokolwiek Podniósł wzrok ku temu wężowi, został zachowany przy życiu I tak samo ktokolwiek zaufa Synowi Bożemu z wiarą i w duchu pokory Dane mu będzie życie, nawet życie wieczne I nie tylko Mojżesz, ale wszyscy święci prorocy od jego czasów do czasów Abrahama dawali o tym świadectwo Abraham wiedział o jego przyjściu na świat i radował się tym i mówię wam, że nie tylko Abraham wiedział o tym, ale wielu było przed Abrahamem, którzy zostali powołani do kapłaństwa Boga i kapłaństwa jego syna, a stało się to, aby wiele tysięcy lat, zanim to nastąpi, ludzie wiedzieli o jego przyjściu i że zostaną odkupieni. Chcę, abyście wiedzieli, że również od czasów Abrahama było wielu proroków, którzy dawali o tym świadectwo. Świadczył o tym odważnie prorok Zenos i został za to zabity. Świadczyli o tym także Zanok, Ezjas, Izajasz i Jeremiasz, ten sam, który ostrzegał, że nastąpi zagłada Jerozolimy. Wiemy teraz, że zgodnie ze słowami Jeremiasza, Jerozolima uległa zagładzie, dlaczego więc nie miałaby się wypełnić jego przepowiednia o przyjściu Syna Bożego? Czy będziecie się teraz spierać o to, czy Jerozolima uległa zagładzie? Może powiecie, że oprócz Muleka ocaleli też inni synowie Serecjasza? I czy nie wiecie, że potomkowie Serecjasza są pośród nas i że musieli opuścić Jerozolimę? Ale to nie wszystko. Nasz ojciec Lehi świadczył o tym i dlatego musiał opuścić Jerozolimę. Także Nefi dawał o tym świadectwo i prawie wszyscy nasi ojcowie aż po nasze czasy świadczyli, że Chrystus przyjdzie. Wyglądali Jego przyjścia i radowali się, myśląc o tym dniu. Oto jest On Bogiem, jest z nimi i sam im się objawił, że są przez Niego odkupieni i oddawali Mu chwałę z powodu tego, co ma nastąpić. I teraz, przekonawszy się, że o tym wiecie i że tylko kłamiąc możecie temu zaprzeczyć, Zgrzeszyliście, albowiem zaprzeczyliście temu pomimo wszystkich znaków, które wam dano na niebie i na ziemi na dowód, że jest to prawdą. Oto odrzuciliście prawdę i powstaliście przeciw waszemu świętemu Bogu. Zamiast odkładać sobie teraz skarby w niebie, gdzie nic nie niszczeje i nikt, kto nieczysty nie ma wstępu, zbieracie sobie gniew Boży na czas sądu. Dojrzewacie teraz w swych morderstwach, rozpuście i niegodziwości do wiecznej zagłady i jeśli się nie nawrócicie, wasza zagłada wkrótce nastąpi. Jest już u waszych drzwi. Idźcie na miejsce sądu i przekonajcie się, że zamordowano waszego sędziego i że leży w kałuży krwi. Został zamordowany przez swego brata, który chciał objąć jego urząd. I obydwaj należą do waszej tajemnej bandy, którą założył Gadianton i zły duch dążący do zagłady dusz ludzkich.